beat y'all you can't sleep y'all on my flow y'all niggas don't know y'all you see my style calm but wild. you witness the rhyme nothing but dimes the eight bar murder verse freestyle or rehearse i wreck mcs whether i'm last or first what what what what Hazardous dart, visual long-forgotten art That fell apart, took the blood, ran from the heart Pumped through the street, resume, we break beats packed seats, rapid fire acts at off-track meets In a armed tank, high rank, heavy metal shank Blow them off the plank when they ships approach the bank move niggas rolling, throwing the first rap slogan, heroes of Hogan, shot up in military clothing, quickly blow up, roll up in rappers like pennies, my brother stack tracks on the behalf of many with the wisdom, power up, signs from experts, self-applying, that put giants in the network, through compact discs and televised live quotes, we multiply our strength, on a worldwide note, yes, what, what, Yes, yes, all,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 Putain de périmètre, t'inquiète, Nos hey. arbres viennent de l'Est, nous gros, des plaques allemandes. Mon shit vient des hauts plateaux, ma beurre d'Hollande. On prend de l'ampleur comme la contrefaçon en Asie. Personne pourra changer notre façon de voir la vie. On a perdu la raison, dépêchons ta potion. Participe à l'achat de la future, bolide, full option. Et comme une odeur, voiture brûlée ce temps Ça suffira pas de quadriller, long quartier sensible. Plus gamin, doué dans le vol. Faites les prélèvements, permet mes salive. Prends le mic c'est un viol, hey, La France fait dans son front nous a bagné mec Viens m'aider à scier les menottes, terrestres. Quand on passe par là, fermez-la On est les mauvais herbes, on fond du haut, fond du désert, baiser du crâne, ici c'est miracle, mise à l'écart Bloqué entre deux plans, vigie pirate alors mon créos c'est un désert tigueule, y'a de réclusion, criminelle, plus j'écrirai, criminel, fermez vos gueules c'est 9-4, tu ne relèveras pas PD, Si c'est nous qui te met ton 9 balles jamais acquitté au procès baiser du crâne, enfant du hall enfant du désert, les mauvais airs Mauvais oeil, mauvaise crêne, mauvais air 9-4, périmètre, bouillant, favela c'est le désert, jamais acquitté au procès baiser du crâne, enfant du hall enfant du désert, les mauvais airs travers en pousse, on passe du sky à la droite tour. Poddillon, 9, 4, on croque tous On arrive là où tu nous attends, pas Violent comme un attentat, fonce à la perte en quanta, Depuis le time, on pousse de à viol, t'inquiète carcasse de schmied, pédo, c'est dans nos bagnoles Mauvaise graine, mauvais air, mauvais oeil 94 4 périmètre, 94 périls jeunes, Daronne sur les tombes, vis à bombe, soleil de plomb Les petits grandissent trop vite, nourris au tram et au bombes J'ai du mal à vivre, du mal à pousser Si tu me coupes les ailes, je te bouffe, sinon je te et pété, si tu te touches à nos vies, on t'incinère Mélancolie sanglante, ce racine, c'est destiné Inarrêtable, richesse le zar. mauvais désarroi c'est désert et blizzard poussière et sonde, cavale de janvier à décembre 94 500 argent comme une pute de en descente handicap tsu ring cavale de mal. Quand c'est mauvais mauvaise air, 9 4 illégal. enfant de la montagne enfant du désert 94 médical bouillant comme le hazel jamais acquitté au procès baiser du crâne enfant du hall enfant du désert les mauvais airs Mauvais oeil, mauvaise graine mauvais air, 9 k périmètre bouillant favela c'est désert jamais acquitté au procès Baiser du crâne au fond du hall, enfant du désert, les mauvais airs. Raver en on, on passe du sky, à la drogue tous. Bandit 9, 94, on croque tous. Jamais acquitté au procès. Baiser du crâne au fond du hall, enfant du désert, les mauvais airs. Mauvais oeil, mauvaise graine, mauvais air. 94, périmètre bouillant, enfanté c'est le désert. C'est chaud, 94, pas ouais, gros. Vitry Champigny, mmh. on est venu vous baiser. Enfant ah, ah. du hall, enfant du désert. Val de cool. le machine. Sur un beat magique, t'inquiète, Rimka, TSU, Corse bilka eh, eh, eh grand I znów wracamy z biurka z podwórka. Moimi gośćmi są jaśnie wielmożni panowie w osobach wszystkich poza Wajzolem. Pozdrawiamy Łajzola. Pozdro Paweł. Tak, pozdrawiamy Paweł serdecznie. zamieszkał w Pendolino, <głosy> <głosy> dzisiaj chwalił. Zmienił adres zamieszkania. Mieszkał w pociągu. Wspomnieliście o tych urodzinach i może jeszcze przyjdzie okazja, żeby się spotkać wtedy o mixtapie, pogadać i o urodzinach, ale muszę o to zapytać, bo... Kasetę od kolegi e, wspólnego naszego dostałem jakiś czas temu i słuchałem chyba jednej z pierwszych twoich nagrywek, Marcin. E, zaczynasz tam zwrotkę Cześć, Warszawa 1996 Wiem, że to masz. Mam to. Co ty to są moje pierwsze ryby, które pisałem <śmiech> i jeszcze to chyba nagrywałem w ogóle na Słuchawkę. Magnetofon, z magnetofonu leciał obok, przystawiłem przy głośniczku, a bit sobie zapętliłem, cofając na kompakcie Junior Mafia. Żeby wymierzyć równo, bo to była taka na końcu od, wiesz, 30 sekund bitu leciało. No, us, tak samo robię. Kurde, w szoku jestem, że to masz. Dawaj to na mixtape. No, przyślę ci to, tylko 6, 1, właśnie 9, 9, 6, muszę hip-hop zrobiła wielki krok, skok, ale nie w bok. graffiti pokrywa każdy mur oraz płot non-stopa zastrzała, tylko w telewizji chyba, czy tam nie tylko w telewizji. to no, nie <śmiech> to jest, co z no mówi, mówiłeś, że nagrywałeś? To to ty, staciu, to ty, winio to chyba. A z Hadą mówię, że miałeś. Z Hadą się... miałem występ w, w k, k, klubie Relax i to właśnie rapowałem. Okej, okay, to bo tak, pierwszy tak mówiłeś, Publiczny to występ to miałem z nim, tak. Czy publiczny. 30 osób tańczyło do, wiesz, na, na dyskotece Relax. Czy było taka RELAX? W wf to było. No ja właśnie dostałem kasetki od naszego wspólnego kolegi i ta akurat miała zerwaną taśmę, więc musiałem jak w 90tych latach skleić. rozkręcić, skleić. Co, co, co tam w ogóle się znalazło? Skąd to się tam znalazło? No jest cała strona w ogóle nagrania, które jest ewidentnie nagrane na słuchawkę i też jest bębnienie w międzyczasie, włącznie z bębnieniem Legii. A to są freestyle'e, jakieś UDFC? Wydaje mi się, że to jest na chacie Aha. nagrane, jest tam ty chyba wzorowy i... Czyli to był po prostu rap, to był rym, bo te rymy, które napisałem pierwsze, to sobie sam nagrywałem najpierw na, na magnetofon, a pewnie te rymy znałem, więc sobie nagrywałem na jakiejś sesji, tam, jednej z pierwszych u Szmona DFC prawdopodobnie. Tak, wczoraj tego pierwszy raz słuchałem i jeszcze nie zdążyłem zgrać, dlatego niepokój. nie poleci tutaj, <śmiech> pamiętam, że życie to dżungla, też były jakieś takie wersje. A to jest tego, to jest klejfa. No, tak. Pewnie sobie zrobił life's jungle sometimes. Yy, on miał taki tam tam życie jest jak dżungla gęsta, coś tam musisz walczyć, żeby przetrwać. Tak. Dokładnie tak. I dlatego chciałem podpytać, no bo to jest te dokładnie 30 lat i ja widziałem JWP z początku w tej dynamice hip-hopowej jako skład malujący, a tutaj jest już 30 lat na mikrofonach czy też y, słuchawkach. 30 no to... lat jest bardziej jako, jako e, taka ekipa. Nie, no, powstała wtedy ekipa w 96. No, a, a nic a wiesz, na ja osobiście no to pierwsze debiutanckie rzeczy wydałem dopiero w 2003, nie? Ale jakby hip-hopowcami jesteśmy od urodzenia, wiesz. Więc po prostu to, że mieliśmy później debiuty, C w końcu. Eki, dokładnie, MC od urodzenia A więc, więc wiesz, e, więc tutaj akurat data jest umowna Bo tak powstała nasza ekipa I tak, na, tak powstała, ta, tak można powiedzieć Nasza zajawka I tak żeśmy gdzieś to e, po prostu Określili tą datą Natomiast Tak, Oczywiście ja rapuje te 30 lat Ale to nie było wtedy jeszcze Pod szyldem JWP Tylko po prostu rapowanie, Ale JWP to jest coś więcej niż rap Dokładnie ja pierwsze zwrotki miałem 12 lat, czyli 93 to by było, wiesz, nie, to nie, tak, w 93 to napisałem pierwsze zwrotki, więc ponad 30 lat się interesuję, I to, ale to wiesz, od, tak zaczynała się moja fascynacja hip-hopem, jak miałem dziś 12 lat zacząłem rozumieć, że to jest ten kierunek, który mnie interesuje, że to jest o mnie. Wiesz, że ta kultura jest o mnie, i się w to zacząłem wkręcać. No To już w 96 już wiedziałem, że jestem w tej kulturze, więc już śmiało. Tak samo Marcin, słódek moi starsi koledzy wiesz, i razem żeśmy się napędzali. No i fajnie, że po tylu latach cały czas robimy to, co kochamy. Kurde, nie? ja też w 96 na, na, na magnetofon nagrałem jakieś pierwsze swoje wersy. To z kolegą, z Wereszem, z kolegą z pierwszego składu w podstawówce w 8 klasie żeśmy nagrywali. Też pętla puszczona z drugiego magnetofonu. A to fajnie, to tak manualnie, to fajnie, żeby co to chodzi. To ja tak. i na, jamnika, na na mikrofon, tak, na drugą kasetę. To jest w ogóle ciekawe w dynamice waszej ekipy, która przeszła długą drogę i są ludzie, którzy później dołączyli, są ludzie, którzy w międzyczasie gdzieś odpadli i tych satelitów też zawsze było wielu, ale jednak od dłuższego już czasu ekipa jest ukonstytuowana. Tak. Co sprawiło, że ona się tak ukonstytuowała, to jest także, to jest też wasz moment największej aktywności, e, nagrywania Teraz płyt, wydaje mi się w tej ekipie, w której dzisiaj poza Wojzolem się spotykamy. Co, nie wiem, no nie chciałbym tego nazywać przypadkiem, no ale jednak po prostu tak się naturalnie stało, no, że te charaktery się dopasowały, a pewne charaktery się nie dopasowały. No. I to chyba nie było jakichś celowych z, y, założeń, kto ma być, kto ma nie być. Ktoś się czuł lepiej, ktoś się czuł gorzej w tym samym układzie, w tej sytuacji, czy to koleżeńskiej, czy, czy stricte muzycznej, czy stricte graficiarskiej. I naturalnie się złożyło tak, że staliśmy my jakby w tym składzie. To nie znaczy też, że z niektórymi nie mamy kontaktów, a nie znaczy też, że mamy. Ekipa jest już szeroka, jeszcze, jeszcze cały czas. Nieaktywna w ogóle też, bo wiesz, że w tym składzie z 96 był Jadam Kamiński. My nie i byliśmy pierwsi za. Osob, no tak, tam była ekipa jeszcze dużo szersza, to też chłopaki coś tam wiesz, przede wszystkim graffiti, nie? Ja to mi też dołączyłem jako piąty do JWP. No, A ja już pewnie jako dwunasty, wiesz. To ci, i, i, i, i, i, i, tak, I ta ekipa, jak gdyby, cały czas jest i otrzymujemy kontakt, natomiast oni są raczej dumni z tego, że my to ciągniemy dalej, że oni wie, też czują się częścią tego. Oni są młodzi też w JWP, choćby Bondar, e, który jest młodszy, prawda? Ale Młody też jest Bondar, i czł i członkiem. No, to jest jeszcze dużo które się mogą śmiało poczuwać i być w ekipie. No, wiesz, nie jest, że drzwi mają, ktoś mają zamknięte drzwi, wiesz, To wszystko ma, no tak, no, ale też, tylko my jako skład rapowy to jest rzeczywiście trzon. Czyli Jały, Solkosi, Siwers, Sivers, Falcon Szczur. No to jest taki trzon. Tak działamy od której płyty, od chyba od, od, od, od, od, od czarnego mixtape'u w takim składzie. No, 2013, 12. 12, 12 to to ja, ja dołączyłem w 2014. 2014 14, tak w 11 przecież. jeszcze zrobiliśmy, tworzymy historię, to jeszcze w zasadzie to był taki początek nowego, powiedzmy. Bo to jest twój bit, a naczynienia. Tak, Potworzymy historię twój bit, ale tak, bez ciebie. Nie. I to nie, też był taki to... luźny numer, nie, chyba nie, nie przeznaczony na, ża na żaden album. Ale pchnął dalej no, ten numer. Po prostu. Tak, i to jest taki przełomowy moment, jak mi się wydaje, tworzy mi historię. A myślicie, że jakiś wpływ na to ma swego rodzaju dojrzałość? Bo rap jest czymś takim, co często jest odmieniane jako młodzieżowe i że te właśnie wczesne, młode rzeczy to są te najbardziej witalne i tak dalej. Ja pamiętam, nie pamiętam czy to poszło do wywiadu, czy to była nasza jakaś rozmowa, Marcin, po prostu prywatna, o tym, że być może właśnie ci ludzie, którzy mają już pewien bagaż doświadczeń mogą być ciekawsi, jeśli zachowają hip-hop. W skrócie, dużym, bo są tacy, którzy gdzieś tam po prostu prowadzą bardzo poukładane życie i taką grubą linią oddzielają to, co było wcześniej i to moim zdaniem jest mało hip-hopowe, trochę odbiera nie wiem czy tematy, bo można zawsze w czasie przeszłym rapować, ale odbiera jakąś taką energię i wydaje mi się, że wy jesteście jednym z tych nielicznych składów z tak długą drogą, a jednocześnie z tym, że to dalej żre. Jeżeli coś jest Czyli, dobre, że nie nie to nie trzeba się tego jesteśmy tym, ziomalami. Ważne, że tobie to sprawia, i, że czujesz się z czymś naturalnie. Jak ktoś może się nie czuć z czymś naturalnie, może się przebierał za tego hipopopca, dlatego oddziela się gruchą kreską, bo stwierdził, o Jezu, jaki ja tam byłem przebrany. <grym> I wierzy, i byłem Turcyk. przebrany, no to sam się wyjaśniłeś. My, my tacy po prostu jesteśmy, jesteśmy naturszczykami, wiesz, nie jesteśmy z castingu. Mieliśmy różne fascynacje, chociaż pewnie też przez to, że spędzamy cały czas, ktoś mi coś pokazał, ja mówię, o, co jest super, może ja komuś coś pokazałem, wiesz, w jakiś sposób się inspirujemy, nie? Tak samo jest z ubraniem. Ja się ubieram, jak się ubieram. To nie jest dlatego, że ja teraz mam powiedzmy 40 lat, a już nie mogę tak ubierać. A dlaczego mam się tak ubierać? Jak ja to wymyśliłem, to wiesz, to serio o co tu chodzi? to chodzi? Ja sobie wymyśliłem, że ja się dobrze czuł dawno temu i mi się to nie zmienia po prostu. No I to nie to, że ja nierozwojowy. Po prostu te garnitury, które oni też myśli w XIX wieku. Wiesz, że to wcale nie jest taki super fresh. Ja mi się w moich najkach, wiesz, czy tam w jakimś tam begi lekkim, zluzowanym sobie, ludzi i po prostu komfortowo, no i tyle. Więc myślę, że to jest trochę tak, że jak jesteś naturszczykiem, po prostu to, to słychać, czuć, bo czuć, że to jest prawdziwe, a nie jakieś takie przebieraństwo. A inna tak. sprawa jest taka, że musi być ktoś e, pierwszy. Wiesz, wiadomo, że nie, było, nie było jeszcze starszych raperów w zasadzie niż na przykład moja generacja, czyli ja, nie wiem, Włodek, nie wiem, Liroy może, ktoś tam parę osób, ale ktoś musi może to pokazać, że to się da zrobić. Oczywiście nie robię tego na siłę, teraz pokażę wam że na siłę, że da się to robić. Ale naturalnie jest, że ja mam wrażenie, że mimo wszystko lepiej piszę trochę teraz niż kiedyś. A dalej jestem dość e, świeży, bo nie odcinam tego mojego życia. Jakby, nie wiem, moje dziecko wie, że jestem raperem, jestem sobą. Rysuję, maluję graffiti, robię, wiesz, chodzę do studia cały czas i e, część mojego życia, no więc może teraz jeszcze nagram najlepsze rzeczy prawdopodobnie, nie Michał? Pewnie, że wszystko co najlepsze, mówię o tym komu, że my, wiarę w to, że wszystko co najlepsze przed nami i robić rap taki bystąbędnej przed drzwiami. Wiesz, oczywiście nie mamy wpływu na to, jak sprzedaż będzie płyt, ale póki my czerpiemy radochę z tego, co robimy i jeśli się udaje to jakoś e, przekazać ludziom, którzy potem chcą tą energię od nas też poczuć na koncertach, no to jesteśmy na dobrej drodze, żeby było bardzo dobrze. No i to jest wątek, który bym rozwinął, ale po tej piosence. Don't open up the can of worms if you can't take your snacks. Do the shit with no regrets. Pop got love for everybody, white or black, from the burbs, from the checks. As a youngin', I just wanted to ball and bangin' as some niggas used to get bullied. Then joined to get respect. Pop was always good. Some niggas was lost looking for a home This big pop, big double low. I started my body warm, pop up nobody. either. Wracamy znów z biurka z podwórka i J2P krew. i... Bry. Co? To był taki adlib. Adlib. Skoro... Ay, bang, bang. To jest dobry wątek, skoro przy tych adlibach jesteśmy, no to. Jesteśmy w takim momencie, wydaje mi się, kultury hip-hopowej i to z całym naciskiem na kulturę hip-hopową. Nie tylko rap, bo rap się realizuje na różnych e, płaszczyznach gatunkowych. Dzisiaj mamy pop i dance i punk i wszystko właściwie, ale skoro ten hip-hopowy tryb, no to z jednej strony mamy... Dużą fascynację, już zupełnie nieniszową, wydaje mi się, młodych ludzi tym, co wydarzyło się w Polsce w latach 90., na przełomie 90. i 2000. i to już nie jest żadna nisza, że młodzi ludzie tego słuchają. A z drugiej strony mamy to, co ja nazywam neoklasycyzmem, bo nie podoba mi się termin neobumbab i w ogóle mi nie pasuje do tego, co robi. Dajmy na to, niech to będzie tam alchemist, Griselda. DJ Max, te rzeczy. I stosunkowo niewiele jest tego u was, tego nowego prądu takiego, bo on dla mnie się gdzieś realizuje z jednej strony na starych samplach, a z drugiej strony właściwie nie ma za wiele tam czegoś innego niż te stare sample, co jest ze starej szkoły. Większość tych rzeczy się realizuje w nowej szkole. Czyli adliby rzeczone, czyli tempa wolniejsze, czyli powtarzanie słów, czyli czasami memuanie trzech słów. West Side Gun ma gościnny udział na płycie ASAP'a i robi tam tylko brr, brr, brr. Ciągnie was czasami w tych. Kierunkach? No ja akurat jestem zwolennikiem teorii, że mogło być więcej dla mnie takich brzmień jak kawałek, nie wiem, tłusty odgłodny. głodny tak to się nazywa, no głodny, tak. E, ale tak jak mówię, no jest nas sześciu i jakby każdy ma troszkę, coś inną wizję tego. Mm, moim zdaniem to było że jest to jakiś fajny, fajny mianownik, który mógłby troszkę odświeżyć może brzmieniową formułę i, na, i dać nam nowe, jakby nowe zdania, no bo te linijki są trochę inne, bo jest inne tempo i to brzmienie trochę, ale tak naprawdę, no kurwa, no nie wiem, nie jest łatwo tak zrobić, wiesz, jakby narzucić swoją wizję tylko, tylko ta wizja jest nasza wspólna, no. Ja jestem z obozu takiego, że moglibyśmy więcej tego pchnąć. E, myślę, że może się być Michał i Psamek co oni na ten temat myślą. No? Albo drugi Michał, albo Paweł. Ja też działam bardzo instynktownie. Jak e, nie mam że założenia, że robimy tak czy tak. Ja po prostu coś czuję, to coś czuję. Jak coś nie czuję, to, to od razu z automatu mnie to nie pcha. Ja lubię rzeczy różne posłuchać, ale niekoniecznie muszę je robić. Jak już coś robię, to muszę coś czuć po prostu, że to jest, idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, od czegoś zaczynamy, od samego lupa czy coś, no ale już sam lup mi tłumaczy, czy będę jakby czuł się dobrze na, tej, na tym... miejscu. W, jaka, kontału, w, w, jak, w jaką to stronę pójdzie, w jaka Ta. będzie konwencja? I, tak, I myślę, że tam nie, nie ma większej filozofii. Tu ja cały czas instynktownie działam, jak coś czuję, to czuję. A że wychowywała mnie pewnie taka i inna muzyka i, po prostu, i, i, i, i cały czas czuję, i czuję, że jeszcze nie spełniłem do końca wszystkiego, nie zrobiłem w tym wszystkiego, że można to jeszcze wnieść w, w dalej. Co robi Griselda? Fajnie, ale mówię, no my jesteśmy my. Ja myślę, że nie ma co tak się rozglądać, bo tam oni robią tak, no i robią. My róbmy to tak, jak robimy instynktownie i myślę, że to będzie najzdrowsze i wtedy myślę, że... bo to wiadomo, ja też muszę przekonać Marcina do tego, czy coś będzie dobre i czasami się nie udaje, a czasami się udaje. No. Marcin może jest bardziej progresywny w tych swoich zainteresowaniach, ja może mniej, a może niekoniecznie, ja może po prostu uważam, że trzeba gdzieś tam jeszcze jest do zrobienia trochę na tej drodze, na której uważam, że jestem. I, i póki co mi się wydaje, że Wszyscy mamy rację. <śmiech> tak, nie ma, nie ma też <śmiech> czegoś takiego, że jest na, jakby na, na siłę zrobione coś, że o, słuchajcie, dobra, jest teraz taki, taki trend, to może spróbujmy się w tym, nie? tylko każdy, każdy, tak każdy sobie działa. No, a propos tego głodnego kota, to to jest trochę taki kawałek, który, który gdzieś tam może pod to podchodzić. Ja na przykład robiłem ten bit, faktycznie wtedy dużo Grizzeldy słuchałem. No i, I to też tego, w sumie wychodzi, ten kawałek jakiś czas temu powstał. No tak, to nie jest jakiś, też powstał już, ostatnio zrobiony. Już, na już jakiś czas temu, ale też, ale też jak tego posłuchasz, to też gdzieś tam może jest jakiś wpływ, wiesz, jest to jakiś tam, nie wiem, 78 tempo, e, bardziej błąpowy bit i, i może jest ten bit taki Grizzeldowy, ale jest jednak ugryziony w sposób JWP, nie? Więc nie, no moim nie będziemy to... teraz jakby zmieniać, wywracać wszystkiego do góry nogami, tylko możemy gdzieś tam jakiś swój take zrobić na, na coś, co się dzieje i, i tyle, a, a jakby skład dalej będzie składem i jakiś tam myślę, że myślę też, że sound ogólnie JWP, jest wypracowany, dosyć mocny przy, przez lata i też nigdy chyba nikt się nad tym po prostu nie zastanawiał, tylko dlatego udało nam się zebrać w taką ekipę, dlatego jakby cały czas działamy, co wcześniej zauważyłeś, chyba właśnie przez to, że wszyscy gdzieś tam dzielimy spójne poczucie jakiejś tam wrażliwości muzycznej i, i, wizję, i wizję tego, co chcemy zrobić jako skład. Ja moim zdaniem się trzeba, przekonać trzeba robić fajne rzeczy i nie kalkulować. Ja na przykład nie wiem, jeśli chodzi o Dieselde. No byłem mega zafascynowany tym zjawiskiem, tak teraz średnio się tego słucha, bo uważam, że to już jest tak przewidywalne, że nie wiem, na no ostatniej tej płyty Conway'a z Daringerem posłuchałem, no to kurde... Nie, było, nie miałem jakiegoś takiego fanu z tego, żeby oddechy do dechy płytę przekatować, bo tego że lubię słuchać w, ty, w ten sposób, co nie, no już tak jest zmęczo my, zmęczony tym jestem. A jeszcze sample nam kradną. Dobra, <śmiech> to jest ten sample a... Eee, okradli, złodzie okradli złodzieja bo by. No, no, <laughs> właśnie, tak. ale kto pierwszy ukradł <laughs> pierwszy <laughs> to, to, to jego i w ogóle myślę, że to jest dobry pomysł żebyśmy spróbowali może za chwilę ten sound JWP rozpracować, bo ja też go nie widzę jak wiele osób jako takiego stricte klasycznego obrońców e, lat 90., ale wcześniej Powiedziałeś coś takiego, że masz swoje cele. No. I jestem ciekaw tego, bo to się odnosi ostatnio z kilkoma osobami na zbiórce. I na zbiórce gadałem o tym, że rap jest trochę taką folklorystyczną formą wypowiedzi. Nie ma takiego warsztatowego. Trybu tego nauczania akademickiego. Były takie pomysły, że ktoś tam robił szkołę rapowania, mm -hmm. jakieś różne rzeczy, ale to moim zdaniem to jest działa. kontr nie. w ogóle sztuka. No tak, ale dobrze jest wiedzieć mniej więcej tam jakiej rzeczy takiej. Takie, jak my zaczynaliśmy pisać, to nikt nie wiedział dokładnie, co to jest szesnastka. Wiesz, ile robimy po 30, po 30 sekund, po <laughs> sekund, bo tak wiesz, wychodziło. I to ogólnie te 30 sekund to była pewnie dwunastka, by a szesnastka to była to 45 na przykład sekund, wiesz, ale tak się to liczyło po prostu, więc. Jakaś tam wiedza, którą my musieliśmy zdobyć od, od podstaw, wiesz, gdzieś tam nikt tam tego nie uczył, tam mówili w rapie amerykańskim, ale też człowiek, nawet znając angielski, mówił 16, to tam mówisz, kurde, o czym on mówi, wiesz, <głos> co? ale mówię o latach dziewięćdziesiątym, w Potem już zaczęliśmy to bardziej rozumieć. Natomiast, no... Poczekaj, że... wejdę ci w słowo, jednocześnie mi się podobało mnóstwo tych rzeczy, jak nikt nic nie wiedział. Że wręcz no mam szalesz, takich raperów, ja którzy no, bardziej mi się podobali, no, ale... zanim się nauczyli. Trochę możesz mieć rację, a trochę nie masz, bo coś, mógł, dla tobie się, coś co tobie się podoba, niekoniecznie Jest mi się na podoba, na szczęście podobają mi się różne rzeczy. Ty lubisz inne buty, inne kobiety, bo by była wojna. Wszyscy lubi to samo, nie byłoby tej świeżości właśnie, więc na szczęście duże rzeczy, które ja robię się niekoniecznie podoba innym i bardzo dobrze, bo mi się podobają, proszę zostawić, ale są też, myślę, że znajdą się inne śladowcy. Yy, yy, poczekaj, bo trochę odeszliśmy od się, że praktyka jest nauką w rapie, nie? I dlatego jestem Oczywiście, ciekaw, jakie są te twoje cele, które nowe. stawiasz. Można na pewno lepiej rymować. To znaczy, oprócz tego, że jest bardzo dobre delivery, to jeszcze dobrze można to zrobić technicznie. My zawsze lubiliśmy, jak jest dużo rymów. Jak jest nie na ostatnią końcówkę, tylko, że jest najlepiej, jakby się rumowało cały czas. Żeby każda sylaba była, wiesz, zdywowana. i ja, mi to imponuje. Jak ja słyszę to słyszę, innego rapera, to, w kochani raperzy, ja widzę, kto się stara i widzę, kto jakie ma rymy, a niektórzy mają po prostu kosztem techniki, mają bardzo dobry delivery albo mają bardzo jakąś tam historię, która możecie w jakiś sposób urzec, e, więc mówię, nie w każdym kawałku jest to ważne i każdy kawałek ma jakby swoją, jakby jest właśnie Jeden nie musi być techniczny, ale może być świetną opowieścią albo storytellingiem. Chociaż jakby i storytelling i technika, i to był kawałek kompletny. No więc, więc jest czego się uczyć cały czas. Poza tym tematy się trochę jednak zmieniają. Emocje są różne też, bo każdy ma jak pisze tekst inne emocje. No więc e, tu cały czas jest coś do zrobienia. Tu nie ma nudy i nic. Dla artysty na pewno jest to całkowicie inne, a ktoś inny powie przecież to jest to samo. No to on widocznie tego nie czuje, no i to nie jest dla niego po prostu, nie wyczuwa tej różnicy. No. Tak mi się wydaje. Jednocześnie dla mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, to ja lubię techniczny rap, dopóki on nie cieszy się tym, jak bardzo jest techniczny, że jak ktoś dużo rymów ma w wersie, ale wypowiada to w nonszalancki sposób, nie w taki, żeby każdy zobaczył, patrz, tutaj jest w ogóle czterokrotny. Są ci raperzy, którzy tak podkreślają to, ja że technicznie nie rapują. No strasznie. Ja, ja tego jest. też nie wiem, rap rapowanie według mnie być tak jakbyś mówił. Street -tok. Czasami to wiadomo już, że to jest poezja, więc można gdzieś tam leciutko, wyleć wyjść poza tą, tą, ale jednak rapowanie powinno być takie super naturalne. I właśnie być zrobione super technicznie, że już takie bardziej wprawne oko to widzi, że zwykły człowiek nie zauważy tych rymów, ale tam jest wszystko, tam jest. No to jest super. Właśnie to jest taka Enigma. Yy zagadka, ale myślę, że większość ludzi, którzy piszą wiedzą o tym i niektórzy do tego bardziej dążą, niektórzy mniej. I to właśnie różni. No ja na przykład lubię, jak jest tak yy, nie i zawsze wiem, tak robi i pozdrawiam serdecznie. Nie zawsze denerwowało, tylko te yy, przestawianie logicznej formy zdania po to, żeby coś zrapowało. Wiesz o co chodzi? No tak, ale to też się uczyliśmy, no wiesz to, to też, no czasami w jakiś głupi sposób się zdanie ułożyło, tak, tak, żeby tak. było zrymowane. No, czasami to jest, nie jest gramatycznie. Tak, ale nie każdy wiesz jest by? gramatyka. Wiesz, wiesz, wiesz. Wiesz. A poza tym taki nawet no, żalacki rap, taki nawet przygłupi bym powiedział. Czasami ma lepszy odbiór, bo, bo ktoś się z tym y, utożsamia widocznie wiesz, i, i nie jest jakiś tam przeintelektualizowany. No. Każdy ma inną estetykę, inną wrażliwość. I co, każdego co innego kręci. Jak zrobisz kawałek, przeklinamy w tym programie, prawda? Nie. No dobrze. To nie będę mówił, jakie rymy. Ale jako jak najbardziej. co możesz. No to właśnie. To cały czas ludzi bardzo cieszy, wiesz, jak słyszą wiesz co chodzi? To jest takie, że jakby im się otwiera jakiś portal w głowie, że to jest super, nie? A to nie do końca tak jest. Ale rzeczywiście jest, są takie rzeczy, że takie kawałki, no do młodzieży szczególnie trafiają, prawda? Bo to jest zawsze taki trochę posmak owocu zakazanego. Mała tu mówi, nie można, taki w dupa się zostaje, a tu jakiś typ mówi słowa, które są, prawda? No i jak będziemy dzieciakami, to też nas fascynowały i te wszystkie gangsterskie, no do dzisiaj mnie interesuje, ale wiesz, te gangsterskie opowieści, te takie troszeczkę na pograniczu e, dobrego smaku rzeczy zawsze się dobrze przyjmowały, nie? Więc można i tak, i można różnie. Co kto lubi. Siwers, Kosi, chcielibyście się jakoś odnieść jako tutaj też e, reprezentanci tej mikrofonowej sekcji do tego rapowania? No, tak jak, tak jak powiedział Michał, też ja na przykład nie lubię yy, przeintelektualizowanego rapu. Yy, czasami, czasami jak się składa rymy, to Bywa tak, że nie, nie są te liniki gramatyczne, yy, no ale tak, tak. To nie może być ani za proste, ani za, za bardzo skomplikowane. Wydaje mi się, że to jest sztuka wyważenia po prostu. Tak, I... technika i przekaz, Na no, I... gdzieś mniej więcej na, na tym. Jak jest za dużo tej techniki, no to gdzieś tam znika ta naturalność. Z kolei jak tak. jest za mało techniki, to czasami wylewa się z tego prostota za duża. Bo ja jakby wręcz. balansować to sprawy. Są... właśnie znaleźć ten balans. Świetnie jest ten zawsze zabieg artystyczny. Wiesz. Moim zdaniem też fajne Pr jest. Początku, właśnie... ch chamstwo i coś. Czajnie <śmiech> dobry. Timing. Wymieszana hamstwa, wiesz co. I mieć działa, dobry timing. Super. Nie? Jeden wers taki, drugi taki. Trzeba i być dobrym kucharzem, żeby z tych słów Dokładnie. ugotować Kontras. właśnie ten dobry posiłek. Ale ogólnie jest sztuka poważna, to jest jakaś. No. Mi wręcz a propos tej rozmowy o gramatyczności to wydaje mi się, że polski rap przez lata starał się być zbyt gramatyczny, tak, że znaczy były tak. te takie pomyłki wbrew systemu, działam po swojemu, były te różne rzeczy i to są takie rzeczy, które się super pamięta, a jak spojrzę na a francuski... A na, naturalność właśnie. Do, dokładnie. Jest... Tak, a, po, a, potem za, a potem zaczęli raperzy starać się poprawniej. Ze słowniczkiem ortograficznym. A teraz nowy jest nawrót do jakichś błędów ortograficznych. Tak, przestawiania akcentów, tak. kombinowania, no bo jak spojrzę na Francję albo na Anglię, no to, to przestawianie sylab, różne rzeczy, czy to tam Ale tam jest kreatywnie. kontekst kulturowy w tym jeszcze. I społeczny, dokładnie. dużo głębszy, wiesz, i tak dalej. My jesteśmy, yy, nie jesteśmy aż tak różnorodnym yy, narodem kulturowo jak Francja. No. I pamiętam też z DJ-em o tym gadaliśmy i wydaje mi się, że to jest też trochę kwestia jednak zaborów i historii Polski, że język polski, o, o niego się walczyło i że on jest taki być może trudniejszy Może do dalej ten kompleks tego, co mówiłeś, tych instrumentów i tego, że ten rap jest taki właśnie bez instrumentów i do tego jeszcze nie musisz mu umieć mówić, żeby odnieść sukces. Wiesz. To na pewno w polskich mediach przez lata było, że tylko ci mądrzy raperzy mieli głos no. w polskich mediach i Łona mówił o tym, że on, on i że nie można przestawiać akcentów i tak można. dalej, a w rapie można. Wszystko w rapie wszystko można wszystko. A, wszystko można zrobić. I to nie ty decydujesz, tylko słuchacz. Jeśli robisz nawet, wiesz, byle co, ale ludziom się podoba, no to już okazuje się, że to jest to. No, no, a, ale chcą. nie każdy robi według swojego jakby właśnie tego naturalnego odczucia, co mu serduszko dyktuje. Nie? Każdy obiadek gotuje. Nie, wychowuje powiedzmy ta ekipa i wiesz, i raczej staramy się z, mieć, mówić jednym Takie, głosem powiedzmy, mówię. prawda, żeby mieć jedno zdanie w jakichś tam tematach. Poza tym no, też kształtujemy swoje charaktery i swoje rzeczy przez te lat będąc z kolegami. No to też i pewnie estetycznie też wspólnie gdzieś tam się y, rozwijamy. I tak. inspirujemy. Więc wszystko musi być naturalne. Przede wszystkim naturalne, no. a, nie, a nie naburmuszone, bądź gdzieś tam wymyślone, bądź też mm, skomplikowane jakoś. Tym bardziej, że to jest rap właśnie. No to, że rap bez kija. Pełen plus. To jest rap i właśnie tak brzmi. Wierzyć w coś Robić Sto to się musi udać. coś Robić soft Sto być Bracie to się musi udać. Ziamba nie jest prosty, lecz wierz mi wykonany Rozpierdalamy mainstream i lecimy gdzieś pod palmy. Cały dzisiejszy pomps się bardziej niż seksorany Więc coś łatwiej mi jest brzmieć na picie jak szef totalny. To rawce stref polarnych zimny jak oczy Drania, plus ekipa atakuje, byś miał też coś do czytania Przez nasze poczynania Jeszcze Praga nie jest puste Mamy przyszłość przed oczami Gdy widzimy się przed lustrem Jeżeli coś nimi, coś nie Zdobyć klon, nimi, bracie to się musi uda w mi robić w co mi Zdobyć klon, nimi, bracie to się musi udać Przez miasto lecę se gruzem, na ekipy punkt zbornych W studiu pieścić w końcu poczuć głód formy ruszyć do przodu w gruzek, nie do wiarką skuć mordy Zaraz nagramy numer, wiem, że będzie w chuj dobry Chwalę swoje nie cudze, to proste jak pas startowy Robimy tu mózgu w burzę, bo mamy w głowach dobrobyt Artysta musi wciąż stworzyć, nie grzebacz tu w czyjś brudach Nie dzieli Ludzi a łączyć, lecz wielu tego nie kuma Wierzyć co co mi Yo, Zdobyć kromi, mi, mi. bracie, to się musi udać Jest w w mi, robić wconi To Zdobyć kromi, bracie, to się musi udać Nie bijam do nosa, dziś bijam na katamaran Za nas pociągać nosem, za tym katar ma drana. rana Bracia na falach, a studiach w studiach turkuje chmurach Wie tylko to mnie nurtuje, czy wpadnie na kąta puła Na się brudne powietrze, ale nie dusi mnie nuda Osiągnę wszystko, co zejcę, Bo przecież musi się udać W zasadzie już się udało, bo taką mam perspektywę na to, co. Kiedyś tu było, patrzę przed matową szybę Wierzyć w coś, zdobyć w coś mi. robić stąd Sto być Bracie to się musi uda Wierzyć w coś, robić stąd Sto być Bracie to się musi uda Dzisiaj marzenia to cele, a szeles jest do nich środkiem Rodzinny interes kręcimy jak helikopter Skupienie otoczeni przez stowkę Chociaż nieraz na scenie Czuję się obcy jak wrosłe Coś się kurwa zrobili Dając mi honoru słowo Dzisiaj mogę zaufać Tylko kilkorgu osobom Kogo jak kogo One love dla od 2 family Ty widzisz jak lecę w pogo To zapewne za nimi Wierzyć w co Robić coś, z nimi Zdobyć być Bracie to się musi udać Wierzyć w co Robić z nimi, z nimi. Robić coś, z nimi. To być główny się Braci się musi udać. J, double hit. P, be the illness. I'm trying to let him know who be the realest. P, the double hit. P, P, P, po ulicach płynie cisza, po ulicach płynie deszcz to co mówią to nie wnika w to co robią w sumie też Choćbyś chciał to nie odczytasz co tam pisze, brudno pisze. Muszę pomnożyć kapitał a pieniądze lubią ciszę Pieniądze lubią ciszę każdy kocha tutaj cash Muszę złapać trochę słońca zima tu za długa jest Gdy wychodzę znowu z domu to mnie wchłania rzeka ludzi Nie mam do dodania wszystkiego nie trzeba mówić Co? Nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić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 nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić Ej, yo, kuzyn wlał paliwo w bak Ja dałem stylo i rap Ukręciłem łeb wężowi, co nasyczał w oczy kłam Nikomu nie życzę źle, tobie, żebyś dobrze spał Ta energia jest zbyt cenna, dlatego nie robię dram Odwiedzam Cezaro, basów w chatach, kiedyś sobie kupię Nawet w supergrupie się nadal nie czuję w grupie Super hiphopu, czy różnych głupot Ale też jak wspierasz ludzi na jadwupę Robię mu ty reszty nie trzeba mówić Nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić nie trzeba, mówić, nie, trzeba nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić Nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić Nie trzeba mówić, wszystkiego nie trzeba mówić Jest parę osób, co rozumie mnie bez słów Salut. W świecie chaosu mieć zasady to jest klucz Tłum na ciebie będzie pluć Ty nie możesz oddać pola, lepsze dla dobrego wróg Mówi życia stara szkoła, lepiej w ciemno nie zapesza. Cichosza jak makiem zasiał, bo ktoś może coś namieszać Jak żeś niepotrzebnie kłapał, potem faka, potem klapa Wystarczyło pysk stulić, no i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 wiadomo, że bez słów się ze, ze mną że Wystarczy, Wystarczy rady, rady, rady, rady, rady, rady. Tylko, by tylko spojrzeć, żeby, spojrzeć żeby, wiedzieć, rady, rady, rady, rady. żeby wiedzieć o co chodzi. Cicho, wiesz o 15 mowa? Nas dyskrecja raczej cieszy, a ta, ty zrobisz wszystko, żeby być w blasku lesie. Tak o tobie się mówi, to, to, to, to cię zgubi. Nie mów mi więcej, że coś mi łatwiej przyszło kim ty w ogóle jesteś, by cokolwiek mówić? Cokolwiek mówić, mówić. I tak właśnie brzmi rap, a konkretnie rap JWP, które jest jeszcze chwilę u mnie w studiu na zbiórce i może to jest dobry pomysł, żeby tak domknąć naszą rozmowę, bo... Był ten moment rozmawiania o soundzie, brzmieniu i o dwupę i wydaje mi się, że jakby tak zapytać dużą część słuchaczy, to oni by wprost to odnosili, że to są takie dziewięćdziesiąte lata i jeden do jednego gdzieś ta szkoła nie lubię do końca, ale niech będzie truskulowa dbania o dawne wartości i tak dalej, a jak spojrzeć na waszą dyskografię, to ona wcale taka do końca nie jest. I tutaj też po części to jest twoja zasługa jako jednego z naczelnych beatmakerów w tej załodze. I co żeś zrobił? I teraz mamy nie trudne pytania teraz mamy, nie trudne pytania teraz tłumacz. No <grym> słuchaj, <grym> <grym> ja nigdy siebie nie uważałem za żadnego troskulowca, co nie? Wiesz, to też, nie wiem, ja nie lubię tych całych podziałów w muzyce, że coś jest bumbapowe, coś jest takie, coś jest takie, no bo to jest po prostu dla mnie bez sensu. Masz na przykład na płycie numer Birdman i to jest bit, który mógłby równie dobrze powstać, nie wiem, w czasach y 2000 i tak dalej, a nie jest to jakieś, nie wiem, moim zdaniem schoolowe. No, nie, nie, nie, no, u mnie to jest tak, że u mnie to przychodzi naturalnie. Robię taką muzykę jaką lubię, wysyłam muzykę chłopakom, oni słuchają sobie, jak im coś się podoba, biorą to i, i tyle. No, ja nie widzę w tym jakiejś większej wiesz, co chodzi, teorii czy jakiejś kalkulacji, że dobra, muszę zrobić to tak, no bo wtedy to będzie bardziej JWP, aniżeli jakbym zrobił to coś wiesz, inaczej. No. Tutaj numer Birdman wydaje mi się dobrym przykładem, no bo też w 2000 roku nazywanie numeru Birdman i odniesienie się do Cash Money i tak dalej, gdzie większość ludzi słuchała z mojego otoczenia, no to właściwie tylko wschodniego wybrzeża, a jak spojrzeć na Polskę szerzej, no to w Poznaniu, we Wrocławiu więcej West Coastu i południa nikt właściwie nie słuchał. A, a tu masz jeszcze Atlantę, Memphis, wiesz, i no dużo jest tych odłamów, no dlatego... bez tu jest do Batmana nawiązanie tylko dlatego, że on ma cash money, a my chcemy no, mieć fani tak, jak Batman cash tak, money. Tak, to tak, no bardziej chodzi nie, jakby o brzmienie numeru jakaś, całościowe, sprawa, wiesz, ale... mi chodzi o brzmienie numeru, no i też przecież w latach 90. no niby, wiesz, jak był to niby boom. Moim zdaniem niepotrzebnie ludzie jakby łączą nazownictwo z konkretnymi, wiesz, z datami. Hmm. To jest jakby moim zdaniem no bezsensowne trochę, no. Szczególnie bo... dzisiaj, kiedy tej muzyki jest tak dużo rapowej, tak poszła w wielu kierunkach, że wracanie do czegoś jest czymś naturalnym i w sumie korzystanie ze wszystkich tych możliwości trudeł To Tak jakbyś sobie jakiś kolor z palety wyrzucił i już tego nie robię, a robię tylko ten, biorę tylko Szary, a żółtego już nie używam, no, bo tak. żółty był modny kiedyś. Wiesz, jesteśmy w 2026 roku i no ciężko przypilać się że nie wiem, no, że tam, że to brzmi jakby to było z lat 90. No to jakby potencjalnie może się wydawać, że tak to brzmi, ale moim zdaniem tak to nie brzmi. Inaczej się tą muzykę robi, inne masz, techn wiesz, technologia się zmieniła i tak dalej. No to, inni ludzie ją robią. Inni ludzie ją robią, dokładnie, no to... Ale nie? uważam, że JWP jako takie ma swój jakby styl wiesz, muzyczny. Nie wiem, jak go nazwać dokładnie, ale uważam, że jest coś takiego, że... Dużo ludzi mi to zresztą jakby mówi, że wiesz, że słucha coś, że nie wiem, zaczyna się jakiś numer coś i wiedzą, że to, wiesz, że to jest to. Albo że o, ten bit to jest bit, który by pasował, więc. No ale, tak, ale, ale to nie ale... musi być bomba czy coś. Ale szczur ty, ty no masz takie masz taki charakterystyczne brzmienie, już od, od kilku lat yy, wyróżniasz się tym, moim wiem. zdaniem, jako Zdaję producent. Z tego, Jak z tego Słyszę w ogóle pierwsze wiekie. To ja wiem, wieckie brzmienie, to ja wiem, że to jest Twibit. No, tak na służęźni. No. Na służęźni. <śmiennie> Słyszysz ode mnie raczej majorowy, majorowych wesołych bitów, wiesz o co chodzi Półgolnikowa generalski Tam widać bloki i bazarek A jak? <śmiennie> I jakaś tam rosyjska elektronika przemycona tak. Nie, no, stara. O to właśnie chyba zawsze chodziło, ten styl, a ten Birdman to też nie tylko ten cytat, ale na przykład pierwsza płyta numer jeden, Wróg Publiczny, no to było tam jednak trochę południowych patentów w bitach. więc to też jego też. a wiesz, ale że to też świetna muzyka, no mówię, ja też pewnie byłbym takim wolał, wiesz, właśnie bardziej 90's'owe wtedy, no ale wiesz, tak robiła ekipa i to też mi się podobało, więc wiesz, to, że mówię, nie, nie, też nie staramy się robić czegoś jeden do jeden, to było, tak? Tak, musimy naszą duszę przelać na to, no, ale jeśli wywołuje pewne emocje, jak chcę się, jak swojej muzyki dobrej, to chcę się czuć jak ze dzieciaka, że wiesz, to ona naturalnie, naturalnie pobudza mi gdzieś tu ośrodek nagrody w głowie, wiesz. Jak ja to czuję, to ja już wiem, że to jest moja muzyka i tyle. I nieważne, czy to jest y, właśnie południowa muzyka, czy wschodnie wybrzeże, czy zachodnie. Ważne, no żeby mi ten ośrodek nagrody, mówię, czuj, czuć, taka naturalna dla artysty, jest bardzo ważna, no. A nie to, że on teraz są takie modne, to zróbmy i przefarbujmy sobie włosy i zróbmy sobie, kurde, wiesz, załóżmy wąskie spotkanie czy coś tam. Nie, to, to nie jesteśmy my, nie? Więc już nasz, nasz styl po prostu opiera się na tym, że robimy to, co nam się podoba. Żeby czer czerpać garściami z jakichś <laughs> to, Ale czerpiemy gatunków. z kultury hip-hop na pewno. Z, z lepszych gatunków. I z innych gatunków też, też. czerpiemy. Ale nawiki są rapowe, więc musi być to wiesz jednak... Oczywiście też się mogą zmieniać, biorąc pod uwagę nie wajzola jakąś zmianę na przestrzeni bo trochę śpiewa. To znaczy, że nie czerpiemy z, no jakby z innych rzeczy. no to rpiemy z tego co nam się podoba i to jest naszą siłą, że każdy jest trochę inny i właśnie staramy się w jednym garnku to wszystko z tego zrobić, jedną wspólną potrawę, która nie będzie gulasz, za kwaśna, za powiem. gorzka, Republin, za pikantna. Gulasz. Oczywiście, mówię, ci kucharze stoją, każdy ze swoimi przyprawami. Gulasz z Karpatką. I się po łapach klepiemy tylko tutaj, nie tutaj, tej. ktoś już czasami wrzucił, już potem Więcej drugi powie przyprawy. wspaniale, że wrzucił. Więcej przyprawy. Ja powiem, ale wolałbym, żeby nie wrzucał. A trzeci mi się podoba, jak wrzucił. I wtedy jest przegłosowany. I wtedy jest, jest ta. I wtedy jesz tak. No jest trochę jak demokracji. Jest, jest ale też moim zdaniem super system wymyśliliśmy finalnie na zamykanie numerów, że finalne zdanie należało do osoby, Tęty. która pierwsza wymyśliła temat i <grym> rzuciła zwrotki, i do producenta. I to w sumie wiesz. Zamykało jakby... dyskusję, bo moglibyśmy dyskutować do teraz. No tak. No tak. tak. Ja nie <grym> ja się kawał, się dokładnie. Tam poniekąd dalej dyskutujecie, no a jak to smakuje, no to można sprawdzić, smakuje jak JWP krew. Czyli czernina, nie? Zupa z krwi. No tak. Czernina. JWP Czernina. JWP, czernina. <laughs> <laughs> JWP, czernina. Panu młodemu się dawało, jak nie chciał, jak się nie, nie przyjmowało się go podobno do... Tak, do rodziny, pan, to, pan, to pan, się czarną polewę, zerwowało, ulewkę, ulewkę, ulewkę, ulewkę, ulewkę. żeby gonić. Czarna polewka, zlewkę. dobry tytuł. No, Raz jadłem czerninę. Muszę Też zrywać. jadłem, taka kiszka z wodą. Taki rosół. Kiszka, kaszanka. taka Rosołowo smakowała. Kaszanka z wody, taka z krwią. Zjadłem, ale na szczęście nie muszę powtarzać. to co tak, zupę jadłeś, jadłeś zupę? Zupę jadłem czerninę. No właśnie, no, Mówię, kaszanka taka płynna. A kaszankę lubię, ale jest chrupka. Tak, fonem ale kaszankę też. Ja no pięknie na, na kulinarny aż <laughs> <ja> zjechało. <akurat. laughs> na kaszankę i czerninę. A nie nam. jesteśmy trochę. Kraninę, też... bo czerninę to nie jest zupa, którą każdy jadł. Mówmy się, to no jest ja nie jadłem akurat Nie mieć problemy cerninę. ze zjedzeniem nie tego. Ja, ja generalnie taka... jestem wszystko żercą, ale podroby, jakieś takie rzeczy. Kurczę, też robię, nie lubię, ale, ale taka babcia zajadłem. robiła na drodze do gorsza zupy, pani zupa. I ona miała właśnie czerninę tam 15 lat temu i kupiliśmy jedną z 30 zup, bo tam było mnóstwo dziwnych zup. No i nie, nie zresztą całej, ale... O flaszki lubię bardzo, ale Znale, przez sitaczko. ale przez siteczko, żeby bez flaczków było. <grym <grym ja <grym> nagrywa, nie, nie, Nie, to rosło Z Nie, może... Bo na przykład pyszne są flaszki. No herbatkę. Mm, bulionik taki pijesz sobie, no, no, przecedzony. Tak, no, tak, to, to jakieś tak, kurde fusy takie to... Jeżeli widzisz, nasza działalność zmierza w stronę gastronomiczny, nieuchronnie. Być może, wiesz, za 5 lat tutaj będzie restauracja. Czuję trochę jak na takim hotpocie, ja? Restauracja i bar od wupę, z, z Garnki no. powinny być zamiast tych mikrofonów. No, no, Jakże wspaniałe potrawy. Garni no. zamiast mikrofonów. No i trochę chińskiej, trochę amerykańskie. Tak, tak Kebab tak. ze wszystkim. <gry> Schabowy też się No i koniecznie tak. bergiera. też i mielony z buraczkami. To ja jak lubię mojej mamusi, taki dobry Zrazy twoja mama dobrze robi Też robi, o, ale, ale, ale też. mielone z buraczki też dobrze robi Bo ja lubię takie mocno mielone, takie wiesz Miał taki, nie lubię takich rzeczy Miał kurde Miał taki lubię, o Jezu, robić Miał kurde Bagno. No to dobrze, to jak już tak dużo słów padło To teraz trzeba pójść i zrobić zrobili o tej drugiej w nocy no ta, ponoc, już Trzecie już na już gastrofaza wiedzie, to Pójdzie jak coś mielonego klepać, albo schabowego klepać Pod bajkę na kebab. Albo jakiś miks dźwiękowy, ewentualnie coś soczystego, krwawego na koniec dnia, albo początek, bo być może niektórzy dopiero zaczynają dzień. No i co? Kon na koncertach można Was spotkać w najbliższym czasie pewnie licznych najpierw letnich, a później trasa e, jesienna. Jak już tutaj padło, będą urodziny, będzie mixtape najprawdopodobniej i dziękuję wam serdecznie, że mnie tu odwiedziliście. To my dziękujemy. To my dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. dziękujemy. dziękujemy. i pozdrawiamy słuchaczy. Pozdrawiamy trójkę. Dziękujemy za feedback. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Yo. Salut. To była zbiórka z podwórka. Powodzenia i pozdrowienia. ever heard of the Big Bad Wolf? Well, this the Big Bad Yodies your bitch. Yeah, they be like, hey, yo, y'all doing too much. I be like, nah, I ain't doing enough, great boy. I ain't doing too much, you just doing too little. I'm cutting out the man inside the middle. Watch me shine, watch me work, watch me cook. Where's the griddle? My presence make the ego so brittle. I ain't doing too much, you just doing too little. Man inside the middle, watch me shine, watch me work. Watch yeah, me cook. yeah, yeah. Where's the grid, pretty rich. what put a phone on there. You listen to the Apocalypse that fit in all flow. Paint the streets full of zombies. Call me dope Van Gogh. Half Catholic, half Damien, half man, half alien. I blast off, bullet through the middle of his cranium. I'm dipped in Louis just in case they get a side eye. Got the shit down to a science, bill not a fly guy. Pretty Ricky's favorite dish? Pussy papaya pie, then chase it with a glass of milk. That's right, I'm that high. Should spend it all on me, said I ain't got a budget, budget. So Steak and lobster, man. I'm getting tired of it. Oh, on a bitch, man, y'all know how I be thuggin'. Yeah, now super bad, now come and get me that MIG love. Success, yeah, I love how it tastes. Might get the realest, bout the breathing tatted up on my face. Fuck being high and broke, rather be paid and be laced. Pull up on a red light, like who the fuck on a race? I ain't doing too much, you just doing too little. I'm cutting out the man inside the middle. Watch me shine, watch me work, watch me cook. Where's the griddle? My presence make the ego so brittle I ain't doing too much, you just doing too little I'm cutting out the men inside the middle Watch me shine, watch me work, watch me cook, where's the griddle? My presence make the ego so brittle That's me, uh-huh, that's me, uh-huh that? I'm the boy with the broken halo That's me, uh-huh, that's me, uh-huh that? It's Who like the streets just won't let me be, be like, That's me, uh-huh, that's me, uh-huh I'm the boy with the broken halo. That's me. Uh-huh. That's me. Uh-huh. Like the streets just won't let me look wapping. Bitch, you. Yeah, All these motherfuckers is punks Bunch of men acting like pussies Panties all in a bunch You the type to text your homies Meet me here for some punch I heard that they got bottomless mimosas Oh how fun Shit. The only time I hang with the homies Is at the strip bar Filling up the tip jar Lighting up Cuban cigars Or we gambling for pink slips on sick cars Get so drunk we start throwing hands My whole fist scarred. You can't be my friend if you ain't down to scrap From the city of the squabble Peep the logo on my hat They were scared to rip the flag. I put the culture on my back. I got these labels on my jack. What's the offer? Triple that. Then I hang up. They offered half a ticket for the masters. There's two of us. We need an Eminem like Marshall Mathers. That's two comma triple zero comma triple zero. I cash it out and bet it all on black at the casino. Who that's me. Uh huh. Who that's me. Uh huh. Who me? I'm the boy with the broken halo. Who that's me. Uh huh. Who that's me. Uh huh.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 I'm cutting out the minutes inside the middle Watch me shine, watch me work, watch me cook Work the griddle My precious make the ego so brittle I'm a puff, I'm a puff, I'm a butter. promocja. To jeszcze próba mikrofonu i gitary. była jedna, są dwie.